Cześć, ja mam na imię Natasza i jestem alkoholiczką. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Z tego co wiem, mam dzisiaj mówić o kroku piątym. Ale zanim zacznę, powiem tak dosłownie przez kilka minut, jak to było, nie? i jak Zanim doszłam do tego kroku piątego. Moja data trzeźwości to 24 lipca 2017 roku. Natomiast ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików jestem związana od 2012 roku, kiedy jakby przyznałam się sama przed sobą, że jestem alkoholiczką i trafiłam na pierwszą terapię i do tego 2017 roku yy, cały czas szukałam rozwiązania yy, na moją chorobę alkoholową. Wtedy nie wiedziałam, że to jest rozwiązanie i w zasadzie też nie piłam bez programu i bez wspólnoty przez 4 lata. Potem znowu zapiłam yy, Um, I prze, od tego 2012 do 2000, przez 5 lat um, próbowałam chyba wszystkiego, nie? czyli psychologa, terapeuty, indywidualnej terapii, grupowej terapii, terapii zamkniętej, prywatnej, um, psychiatry. Um, I jak gdyby nic, to znaczy oczywiście ta pierwsza terapia pozwoliła mi nie pić przez 4 lata, ale no to niewiele dało, bo to na pewno nie było trzeźwienie. Dzisiaj wiem, że jakby alkohol nie był moim problemem. Alkohol był moim rozwiązaniem na moją głowę, na moją nieumiejętność życia, na moje postrzeganie rzeczywistości. Ja się nie godziłam z tą rzeczywistością i jak gdyby ten moment, kiedy ja piłam i zaczęłam pić, <śmiech> sprawiał, że... Ja się czułam tak jakby normalnie, przeczytam tylko fragment, też jest z też jest Żanetka po raz pierwszy. Jeżeli jest ktoś z nami jeszcze po raz pierwszy, to bardzo cię proszę, zostań z nami do końca mitingu. E, po mitingu na pewno e, ktokolwiek z nas z tobą porozmawia. Ja na swoim pierwszym mitingu i ze swojego pierwszego mitingu nie pamiętam nic, to był miting na żywo i byłam bardzo zdenerwowana. Natomiast pamiętam jedno, bardzo dużo uśmiechniętych buzi i to, że każdy jakby podchodził do mnie i, i był taki bardzo życzliwy. To, to jest jedyna rzecz, jaką pamiętam. Przeczytam taki fragment właśnie z kroku pierwszego, z Wielkiej Księgi, dlatego, że dzisiaj moje trzeźwienie opieram na 12 Krokach, na, wspólnocie, na programie 12 Kroków, na Wspólnocie. Sama mam sponsorkę i sama sponsoruję. Mężczyźni i kobiety piją głównie dlatego, że lubią efekty działania alkoholu. Doznawane wrażenia są tak nieuchwytne, że choć przyznają oni sami, że jest to szkodliwe, nie mogą po jakimś czasie rozróżnić prawdę od fałszu. Dla nich życie z alkoholem wydaje się jedynym normalnym stanem. Bez alkoholu są niespokojni, rozdrażnieni, niezadowoleni, dopóki nie zaznają uczucia ulgi i uspokojenia, które przychodzi wraz z wypiciem kilku kieliszków. I tak właśnie było u mnie. Ja uwielbiałam efekty działania alkoholu, bo wtedy się czułam w miarę normalnie. Mm, piłam od 16 roku życia, ale bardzo długo piłam imprezowo, miałam pracę i jakby wszystko było dobrze. Potem, kiedy urodziłam dziecko i, i jakby byłam z nim w domu, nie chcę tego rozwijać, yy, piłam coraz więcej, coraz więcej i jakby w tym ostatnim okresie picia wyglądało to tak, że ja piłam... Yy, w wódkę y, już praktycznie codziennie wstawałam rano, obiecując sobie, że nie pójdę do sklepu. I szłam do sklepu. I nie mogłam żyć bez alkoholu, ale nie mogłam też już pić. Y, nie mogłam, nie straciłam pieniędzy, rodziny, dziecka. Natomiast ja nie mogłam wytrzymać sama ze sobą. Ja długo mówiłam, że nie chciałam popełnić samobójstwa, natomiast dzisiaj pamiętam, że Boga, w którego zupełnie nie wierzyłam, błagałam o to, żebym albo umarła, albo żeby pozwolił mi. Ubrać buty i dojść do sklepu, żebym była w stanie kupić kolejną butelkę, żeby jakoś złapać oddech i funkcjonować. I zawsze kupowałam dwusetkę, obiecując sobie, że mm, jakby tyle mi wystarczy, żeby tylko, nie wiem, zacząć się jakoś ogarniać i potem już będzie dobrze, a zawsze się kończyło tak samo, nie? I tak wyglądało moje życie. Później przez 4 lata, kiedy nie piłam, yy, ale nie byłam na programie, naprawdę, ja bardzo często to mówię, próbowałam wszystkiego oprócz hipnozy ale ja dalej byłam taka sama, właśnie tutaj jest czwarty i piąty krok, nie, bo ja dalej te wszystkie wady zostały, te wszystkie moje braki, te wszystkie moje takie francowate zachowania, które miałam, one zostały i były jeszcze bardziej wyjaskrawione, dlatego że ja nie miałam rozwiązania, bo nie miałam alkoholu, a było tak, że jak ja w zasadzie piłam, to byłam taka, miałam to gdzieś, natomiast jak... Odebrano mi ten alkohol, ja jakby świadomie podjęłam decyzję, że nie chcę pić i na tamten moment myślałam, że tyle wystarczy i na terapii bardzo często słyszałam, Natasza, pokochaj siebie. Mi się wydawało, że to jest takie bardzo, bardzo egoistyczne, nie? Natomiast dzisiaj wiem, że pokochać siebie to jest znaczy siebie zaakceptować i ten czwarty i piąty krok dzisiaj pozwala mi akceptować siebie. W pierwszym kroku uznałam tą bezsilność, no bo który normalny człowiek, który wie, że to mu szkodzi, który wie, że pieprzy swoje życie i innych, kolejny i kolejny raz sięga po alkohol, nie? Ja tak robiłam i za każdym razem robiłam to samo, a myślałam, że skończy się inaczej, że dzisiaj będę w stanie kontrolować to picie. W drugim kroku uznałam, że siła większa, na początku była to wspólnota, dzisiaj jest to Bóg, którego odnalazłam we wspólnocie, bo zrozumiałam, że to wcale nie musi być Bóg ten z kościoła katolicki, ten od dziecka, o którym słyszałam, że za dobre wynagradza a za złe karze. I zrozumiałam, że program 12 kroków nie jest programem religijnym, a długo tak myślałam, tylko programem duchowym. I jeżeli ja w trzecim kroku podjęłam decyzję, że jest Bóg i On jest wszystkim, to moje życie to nie jest moja sprawa. Natomiast jeżeli ja chcę żyć i trzeźwieć, bo alkoholizm to jest choroba śmiertelna, postępująca, to ja muszę iść dalej w działanie. I tym działaniem był. Ciężko mi jest mówić o kroku jakby piątym bez czwartego, ale się, postaram się skupić na tym piątym, o którym mam mówić. W kroku czwartym wypisałam wszystkie urazy, jakie miałam do swoich bliskich, do swoich. Do w ogóle żyć, ludzi, których napotkałam w swoim życiu. I krok piąty mówi: Wyznaliśmy, wyznaliśmy sobie Bogu i drugim, drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. I w momencie, kiedy ja spisałam te wszystkie urazy i te wszystkie złości, co one powodowały w moim życiu, to zabrałam tym cały zeszyt i pojechałam do mojej sponsorki i po prostu zaczęłam jej czytać po kolei wszystkie te osoby, wszystkie te urazy i ona pokazywała mi, gdzie leżała istota moich błędów w tym wszystkim. Najczęściej były to oczekiwania, najczęściej był to lęk przed oceną innych, lęk przed odrzuceniem, i oczywiście, jak ja jej to wszystko mówiłam, i ja akurat ułożyłam to chronologicznie, to było tak, że jakby już w pewnym momencie sama się zaczęłam uśmiechać do siebie, bo widziałam, jak ja myślałam, nie? Bo program i zwłaszcza ten czwarty i piąty krok pokazały mi, że większość rzeczy, które ja myślałam o sobie otaczającej mnie rzeczywistości, to po prostu była nieprawda. I ja bez drugiego alkoholika, bez drugiej alkoholiczki, bez drugiego człowieka nie byłam w stanie tego sama zobaczyć, chociażbym bardzo chciała być uczciwa, to ja potrafię tak mocno racjonalizować swoje zachowanie jako alkoholiczka, że ja nie potrafię tego zrobić. I jest napisane w Wielkiej Księdze, co prawda zrobili na stronie 74, co prawda zrobili inwenturę, ale najgorsze sprawy zatrzymali dla siebie. Tylko myśleli, że pozbyli się egoizmu i lęku. Tylko myśleli, że zdobyli się na pokorę ale nie nabrali wystarczająco dużo pokory, odwagi i uczciwości. Yy, w taki sposób, który uważamy za niezbędny, dopóki nie opowiedzieli drugiemu człowiekowi całej historii swojego życia. I to jest też dzisiaj moje doświadczenie. Sponsorka, ja niby wiedziałam o tych wadach, że je mam, ale sponsorka, kiedy dawała mi te zwroty i pokazywała mi to szaleństwo mojej, y, m, mojej choroby, ten sposób myślenia, który miałam, te oczekiwania względem innych ludzi, to, że zawsze ja się czułam zraniona, ale tak naprawdę ja powodowałam te sytuacje, w których zostałam zraniona, to mi otworzyło bardzo głowę. Natomiast ja jak wyszłam, jeszcze tu jest napisane na, stro na stronie 75. Komuś się chyba włączył mikrofon początek, pierwsze zdanie na stronie 75, musimy być wobec kogoś całkowicie uczciwi, jeśli chcemy na tym świecie żyć długo i szczęśliwe to słuszne i naturalne, że musimy dobrze się namyślić, zanim wybierzemy osobę lub osoby to było dawniej pisane ta księga, więc wtedy nie było jeszcze tej instytucji, takiej sponsora natomiast dla mnie, tą osobą której powiedziałam wszystko, była moja sponsorka moja sponsorka jest osobą, której chyba pierwszą na świecie której mówię wszystko i której zaufałam Pierwszej, którą tak naprawdę poprosiłam o pomoc, dlatego że ona y, jakby miała to rozwiązanie. I ten sam problem, który ja, i dzisiaj ja mam cały czas od czterech lat, prawie od czterech tą samą sponsorkę. Mm, natomiast ja jak wyszłam od sponsorki przy tym piątym kroku, to nie czułam takiego wow, albo że się źle czuję, albo tak sobie myślę, a w sumie to wiedziałam. O, o sobie, nie? Natomiast to, co się stało później... Czyli jak te sytuacje, które były w moim życiu, były adekwatne do, do, do tego, co opowiadałam, to ja już tak jak terapia, tak jak mówiłam, odebrała mi komfort picia, to, że uznałam, że jestem alkoholiczką, to ten czwarty, piąty krok odbiera mi na co dzień komfort korzystania z tych wad. nie? Um, może bym podała jakiś przykład. Dobra, podam taki przykład. Jak pamiętam, mój syn był mały i byłam jeszcze w związku z jego ojcem i pamiętam, że wtedy dostałam taką dużą premię i wymyśliłam, że pojedziemy na weekend do spa. I sobie myślę, kurde, dobra, rezerwuję, jedziemy do spa. Zupełnie nie skonsultowałam tego z nim i dzwonię do niego i mówię, słuchaj, wykupiłam weekend, jedziemy, jest basen, jest taki dla, dla dzieci kącik cały Yy, zabaw i w ogóle, A on mi mówi, no ale wiesz co, w sobotę mama tam ma któreś urodziny, już mieliśmy iść. Yy, ja mówię, ale, ale jak to? Przecież ja robię po prostu taką super rzecz, bo płacę ze swoich pieniędzy, jedziemy do spa. A on mówi, no ale byliśmy wcześniej umówieni, ja tego z, nim, z nimi nie skonsultowałam, natomiast skończyło się tak, że on rzucił to wszystko, nie poszliśmy na te urodziny, pojechaliśmy do tego spa i jak gdyby yy, ja... Czułam to chwilowe zwycięstwo, tak? Natomiast tak, sprawiłam, że przykro było jego rodzicom, ponieważ nie przyszliśmy z małym na te urodziny. Cały wyjazd był spieprzony, dlatego że on nie miał, on pojechał, bo ja, ja sobie tak upieprzyłam, natomiast nie, nie był zadowolony z tego, że tam jest. Nasze dziecko patrzyło na to, jak ze sobą nie rozmawiamy i tak się skończyła moja samowola i mój jakby egoizm a ja naprawdę, dopóki nie rozpisałam tej osoby, czyli, czyli Krzyśka, <gry> mojego byłego partnera, to ja naprawdę byłam święcie przekonana, że ja byłam super taka, bo ja po prostu postawiłam i zrobiłam super wyjazd do super miejsca. I takich przykładów mam tysiące, nie? I w każdej kolejnej sytuacji, no ja dzisiaj na to mówię, że to jest przeze mnie kierowanie życiem, nie? Swoim, i nie tylko swoim, tylko też moich najbliższych, nie? I to jest straszne. Ja dalej to robię, bo to są te moje naturalne, czy chcę to robić, to są te moje naturalne ustawienia. Natomiast w każdej podobnej sytuacji jest tak, że ja już nie mam komfortu, że kiedy wkrada się ta nieuczciwość albo to samolubstwo, egoizm, to ja dzisiaj, yy, no widzę, jeżeli robię te wszystkie rzeczy, jeżeli jestem w stałym kontakcie ze sponsorką, jeżeli ja rano wstaję, pomodlę się, jestem w kontakcie z drugą alkoholiczką, jakby niosę posłanie, czyli robię dwunasty krok, jeżeli robię te wszystkie rzeczy, rozmawiam z innymi dziewczynami, to ja zobaczę tą prawdę. Nie ma takiej szansy, żebym ja tego nie zobaczyła prędzej czy później. I teraz mam wybór, czy ja chcę dalej to robić i powodować cierpienie innych, ale wiadomo, jestem egoistką i to dzisiaj też powoduje to moje cierpienie. Jest jeszcze taki fragment ja się cały czas posługuję Wielką Księgą, dlatego, że to jest jedna książka i jedyny sposób mój dzisiaj, dzięki któremu jakby, yy, który zatrzymał skutecznie moją chorobę alkoholową. Nie, Ja jestem alkoholiczką i będę do końca życia. Natomiast dzisiaj <coughs> mogę żyć szczęśliwie dzięki temu, że jakby przerobiłam ten program i cały czas nim żyję. Strona 74, pierwszy akapit. Alkoholik częściej niż inni ludzie prowadzi podwójne życie. Jest aktorem. Światu zewnętrznemu prezentuje swą sceniczną postać. Chce, aby ludzie widzieli go od tej strony. Chce cieszyć się określoną reputacją, ale w głębi serca wierzę, że na nią nie zasługuje. Ja jak jeździłam na imprezy firmowe, bardzo długo byłam przedstawicielem handlowym, więc tych imprez było dużo, zazwyczaj nie piłam alkoholu. U mnie w pokoju dziewczyny chowały alkohol, bo stwierdzili, że ja jestem osobą taką, gdzie ten alkohol nie by paruje i tak mnie postrzegali byłam zawsze uśmiechnięta fajna, trzeźwa na tych imprezach natomiast jak wracałam do domu to ja sobie musiałam to nadrobić i zawsze miałam schowaną flaszkę za śmietnikiem i to jest właśnie o tym fragment że ludzie mnie tak postrzegali, ale ja w głębi serca wiedziałam, że to nie jest prawda o mnie w głębi serca wiedziałam, że jestem po prostu alkoholiczką, już wtedy wiedziałam nie, wiedziałam, że jestem nieuczciwa wiedziałam, że robię dobrą minę do złej gry, że mam wyczyszczone zęby i uśmiech i mówię tak miło bardzo, a przyjeżdżam do domu i po prostu cały czas dreryja. Eee, I to było nie do zniesienia, nie? Dzisiaj dzięki temu piątemu krokowi ja wiem, że nie muszę udawać. Wiem i mam akceptację na to, że ja czasem dalej dreryja, że dalej jestem furiatką i wariatką i jakby też zdaję sobie sprawę, że program nie zmieni mojego charakteru, ale może zatrzymać i złagodzić i rzeczywiście tak jest te, y, te moje wady te moje takie wyskoki nie zawsze tak jest, natomiast są momenty że zdarza się że ja zanim zacznę drzeć ryja albo być roszczeniowa, albo mówić jak to ja bardzo jestem skrzywdzona to po prostu zamknę buzię, pójdę do toalety pomodlę się, albo wyjdę z domu pójdę na spacer, zadzwonię do drugiej alkoholiczki i po takim działaniu moja perspektywa się zmienia i okazuje się, że po raz kolejny to moja głowa nie ma racji, to moja głowa mnie oszukuje i tak naprawdę w większości przypadków jest tak, że znowu chodzi o mnie, nie? Bo wychodzą moje wady. Bardzo często słyszałam, widzę, że zostało tylko tam 4 minuty, będę kończyć, bardzo często y, słyszałam przed, że przy czwartym kroku ludzie zapijają, że że to jest, on jest taki straszny, że w ogóle go można robić po 10 ro latach, że jeden krok w rok i takie rzeczy. I jakby też miałam taki lęk. Natomiast jeżeli ja trzy pierwsze kroki postawiłam tak, jak miałam, jeżeli ja jestem pod opieką sponsorki, to ten czwarty i piąty krok naprawdę daje ogromne uwolnienie. Bo ja poznaję prawdę o sobie, która jest czasem okropna, jest wstrętna. Natomiast ta prawda mi daje wolność. I daje mi to, że potem jest krok szósty i siódmy, ja mogę zostawić to Bogu. Ten krok szósty i siódmy, które są potem są też bardzo ważne. I jakby Bóg, Bóg mi ma to zabierać. Jedyne, co ja mam robić, to mam działać. Bo Bóg działa, jak ja działam. Bóg jakkolwiek go pojmuje. Siła większa. Coś poza mną, nie? Ja, bo ja na początku mówię o tym, bo ja na początku, jak przyszłam do wspólnoty, jak słyszałam słowo Bóg, to po prostu zatykałam uszy. I jak gdyby ten krok piąty naprawdę daje mi ogromny, ogromną wolność. Paradoksalnie, dzięki niemu odzyskałam szacunek do samej siebie, który nawet nie miałam pojęcia, że go straciłam. I program jest w całości, program to jest, krok od, jakby program to jest od pierwszego do dwunastego kroku, ja muszę robić każdy z tych kroków. No ale dzisiaj miałam mówić o piątym, przeczytam jeszcze tylko na koniec obietnicę piątego kroku, która u mnie się też spełniła.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 Często pojawia się w nas bardzo silne uczucie, że problem z piciem zniknął. Czujemy, że jesteśmy na szerokiej drodze, krocząc ramię w ramię z Duchem Wszechświata. I jak gdyby u mnie się ta obietnica spełnia i spełniła. I dzisiaj myślę, że prawda, choć bardzo trudna i bolesna, jest takim pierwszym krokiem do tego wyzwolenia. nie? I do tego, że ja już nie muszę się chować i do tego, żebym zaczęła akceptować siebie, bo w momencie, kiedy ja akceptuję siebie i jestem szczęśliwa, to ja zaczynam akceptować otaczający mnie świat, nie? To jest moje doświadczenie na temat piątego kroku. Oczywiście, jeżeli będą jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem, jeżeli będę miała takie doświadczenie. Bardzo dziękuję, że mogłam się podzielić tym dzisiaj z Wami. Pozdrawiam serdecznie.